opiwie.wordpress.com podcast przy którym pocieknie ci ślinka Witam serdecznie w podcaście o piwie. za mikrofonem Mateusz Baniuszewicz Dzisiaj odcinek świąteczny, więc zapraszam was na piwo, które no, z założenia powinno też być świąteczne Jest to książęce korzenne aromatyczne limitowana edycja, wypuszczona właśnie na święta. Piwo otrzymałem w prezencie od Marleny, która zajmuje się kampanią Marki Książęce. Piwo przyszło w bardzo ładnym opakowaniu, ułożone do czarnej torebki. Bardzo to ładnie wyglądało, do tego jeszcze Karteczka z życzeniami, taka no, wydrukowana dla każdego, taka sama, ale no, dla każdego osobiście podpisana przez Marlenę długopisem i to bardzo miły taki akcent. Yy, serdecznie dziękuję i za piwo i za życzenia, również Marlena wszystkiego najlepszego na te święta. No i dla każdego z Was, słuchaczy, również wszystkiego, wszystkiego dobrego. Piwo to jest taki, można by powiedzieć, aromatyzowany lager. Jednak wydaje mi się, że troszeczkę będzie lepszy niż to, co zawsze możemy w sklepach znaleźć. No, jest w tym piwie miód, ale mam nadzieję, że będzie to piwo lepsze niż takie przeciętne miodowe na przykład z Łomży czy, czy z jakiegoś innego browaru. Piwo ma troszkę wy wyższy ekstrakt niż to zazwyczaj jest przy jasnych piwach koncernowych. Tutaj mamy 13,5% ekstraktu, do tego można powiedzieć, że tylko 5% alkoholu, więc piwo powinno być słodkawe, powinno być takie nawet pełne. Jest oczywiście pasteryzowane, no i składa się z wody słodów jęczmiennych, pilneńskiego i karmelowego. Do tego jest miód lipowy, chmiel goryczkowy, aromatyczny, no i bardzo ciekawe przyprawy, takie typowo świąteczne po kolei skórka pomarańczowa, goździki, cynamon, kolendra oraz imbir. Imbir uwielbiam, świeży, no, przepięknie pachnie, skórki pomarańczo pomarańczowe również, no i wydaje mi się, że to z miodem będzie bardzo fajnie współgrało. Yy, nie przepadam za piwami miodowymi, ale muszę wam powiedzieć, że ostatnio, jak próbowałem Saint No More z Aleprowaru, yy, to muszę powiedzieć, że Taka wariacja na temat piwa miodowego. Jak dla mnie to jest strzał w dziesiątkę i bardzo mi tam to piwo smakowało. Zobaczymy, jak będzie w przypadku książęcego korzennego. Książęce bardzo ładne etykiety ma. Zresztą nie tylko to piwo. Każde z podmarki książęce wygląda bardzo ładnie. No, Ale muszę powiedzieć, że korzenne, aromatyczne. Szczególnie mi się podoba. Etykiety są brązowo-białe, z pomarańczami narysowanymi laskami cyno, z korą cynamonu, z taką gałką do nakładania miodu z goździkami. Wygląda bardzo ładnie, bardzo świątecznie i... No i zachęca do spróbowania. Nie ma co ukrywać. Piwo będę sobie nalewał do pokala od ciemnego, łagodnego. No on mi się tutaj wydaje odpowiedni. Jest taki szeroki, duży... Szkoda trochę, że browar nie pokusił się o wypuszczenie yy, szkła dedykowanego temu piwu. No, szkoda z tego względu, że mam już trzy szklanki od książęcego. No i muszę powiedzieć, że ze wszystkich trzech mi się bardzo dobrze pije, także pewnie... Tak więc pewnie czwarta również by mi do gustu przypadła. No ale nie ma to, nic będę sobie radził. Yy, będę sobie radził z tym pokalem, który mam no i co? Otwieram piwo no i będzie trzeba spróbować kapsel bardzo miękki, łatwo zszedł yy, piwo piwo pachnie świątecznie czuć, czuć cynamon trochę guździków lekki zapach taki miodowo-pomarańczowy. W sumie ciężko je roz, rozdzielić na dwa zapachy. To się bardzo ładnie komponuje, ale muszę powiedzieć, że ten zapach miodu i pomarańczy jest taki bardzo delikatny i no tak jakby tło stanowi dla goździków i cynamonu. Przy nalewaniu piwo pokrywa się bardzo bujną białą pianą. Wygląda to bardzo dobrze. Piana nie, sprawa, nie sprawia wrażenia, jakby chciała opaść. No, to jest bardzo zaskakujące. Zapach z pokala jest praktycznie taki sam jak z butelki. Jedyne, co dochodzi to do taki mocniejszy pomarańczowy aromat. No i wydaje mi się, że gdzieś tam w oddali czuć troszeczkę chmiel. Bardzo delikatnie, no ale jednak jest. No, w smaku piwo jest bardzo przyprawowe. No, może nie bardzo. Jest wyraźnie przyprawowe. Czuć miód, ale bardziej jako aromat. Nie jest słodkie. To zaskoczenie, bo spodziewałem się, że będzie naprawdę słodkie. W sumie to niczego sobie. Wyraźnie. Wyraźnie czuć cynamon. Czuć goździki. Pomarańcze w smaku to już tak troszkę mniej. Aromat miodu jest... Nagazowanie odpowiednie. Całkiem wysokie. No i w sumie to taką fajną kompozycję nawet tworzy. Można poczuć klimat świąt. No niestety, pomimo tego, że piana sprawiała wrażenie, jakby nie chciała opaść, no to po dwóch minutach pozostał z niej już tylko dywanik. Ale dywanik bardzo ładny. Zwarty z drobnych pęcherzyków. Yy, no i zostawiający ściany na ściankach pokala i wygląda to bardzo ładnie. W sumie można powiedzieć, że książęce korzenne jest takim zimnym zimnym grzańcem. Gdyby je podgrzać, no to według mnie tylko wystarczyłoby dodać więcej pomarańczy no i może trochę jeszcze miodu. No i mamy naprawdę fajnego grzańca, który nie ma w sobie zbyt wielu goździków. Ym, i, I może smakować naprawdę. Na zimno też jest to fajne piwo. Jak znajdziecie je w sklepie, no to śmiało weźcie. Ja polecam bo mi, mi smakuje. No i szkoda, że nie dostałem więcej niż jednej butelki. Bo naprawdę sympatyczne piwo. Najlepsze spośród wszystkich książęcych no i co, myślę, że nie będę wam zabierać więcej czasu ocena jaką bym chciał dla tego piwa wystawić będzie całkiem wysoka 6 punktów spokojnie mogę mu tutaj dać piwo może nie porywa ale jest to fajny to jest jeden z niewielu smacznych, aromatyzowanych lagerów no i tutaj naprawdę, możecie śmiało wziąć możecie śmiało wziąć to piwo w sklepie nie, jak wam nie posmakuje, no cóż nie każdy musi lubić te świąteczne przyprawy, ale ja uważam, że warto piwa spróbować no bo jest to coś innego niż to co na co dzień niż to co na co dzień pijemy szkoda, że trochę może, że piwo nie jest jednak ciemne szkoda, że nie jest górnej fermentacji ale no tutaj Browar może sobie zostawia otwartą fortkę na następny rok. Może będzie coś, co będzie jeszcze lepsze. No a tymczasem ja zostawiam sobie końcówkę piwa. Z Wami się żegnam. Jeszcze raz wesołych świąt dla wszystkich. No i do usłyszenia następnym razem. Mówił Mateusz Paniuszewicz. Na razie.